Witam was bardzo serdecznie. Nadszedł czas podsumowań. W tym roku jest łatwiej, bo najważniejszym wydarzeniem związanym z grozą jest pojawienie się horrorów gerego na masie kultury, ale i tak obowiązek obowiązkiem jest, zatem zapraszam na trochę pełniejsze podsumowanie 2013 roku w horrorze. Rozpoczniemy od filmów, a tu oczywiście nie zabrakło tego, co współczesne kino lubi najbardziej, czyli remaków, sequeli i ekranizacji. W ramach sequeli powrócił m.in. Letterface w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną 3D. Co ciekawe, bezpośredniej kontynuacji oryginału z 1974 roku. Niestety, na jakość się to nie przełożyło. Pozytywnie zaskoczył za to powrót Laleczki Chucky w klątwie Laleczki Chucky, której nie zaszkodziło nawet przejście w dużej mierze na CGI. A choćby na krótką zmiankę zasługuje także długo wyczekiwany przez wielu drugi rozdział, w mojej ocenie, mocno przereklamowanego, naznaczonego Jamesa Vanna. Ale chyba najwięcej zamieszczenia w tym roku narobiły remake'i. Kerry, na którą bardzo wielu liczyło, podzieliła publiczność, choć raczej ogólny konsensus jest taki, że to ekranizacja i remake w najlepszym razie straconej szansy. Swoją wykorzystał za to Fede Alvarez. Pamiętacie zapewne, że nie mogliśmy się z chłopakami nachwalić nowego Evil Dead?, Film, na który chyba nikt nie liczył, a wielu uznał wręcz za profanację, okazał się jednym z najlepszych remake'ów ostatnich lat. I kto wie, czy nie otworzy nam drogi do upragnionej przez wielu armii ciemności 2. Ale na szczęście nie tylko sequele i remake i gościły na naszych ekranach. W oczekiwaniu na naznaczonego 2 James Wan zaserwował swoim fanom obecność, czyli bardzo klasyczną historię o nawiedzeniu, która w mojej ocenie jest jednym z najlepszych horrorów 2013 roku i zdeklasowała o kilka długości Horror Mama, sygnowany nazwiskiem Guillermo del Toro, który nie sprostał oczekiwaniom podkręconym przez marketingową kampanię. Zresztą podobny los spotkał armię Frankensteina. Z połączenia steampunkowych zombotów, tak, dobrze słyszeliście, nazistów i Frankensteina miało wyjść pyszne danie, a wyszedł niestety średniak jak wiele. W minionym roku wielbiciele wampirów dostali odtrutkę posadę zmierzch w postaci bizantium, które próbuje przywrócić wampirom należne im miejsce. Z różnym skutkiem, ale zawsze trzeba próbować. A kończąc kąciek filmowy, warto wspomnieć trzy filmy z różnych obozów. Rob Zombie wrócił z dobrze przyjętym filmem i powieścią "Lorco Salem a Tomem Wirkola, autor wiekopomnego dzieła Zombie SS, zaserwował nam wariację na temat Jasia i Małgosi film, który mógł być uroczy absurdalny, a powstało dziełko dla nikogo, zbyt krwawe dla dzieciaków zbyt miałke dla fanów grozy i na sam finał World War Z który choć nie okazał się horrorem jakiego wielu sobie życzyło wyszło całkiem nieźle i co najważniejsze zarobił mnóstwo dolarów Ciał książkowy rozpoczniemy od dalszego rozwoju e-czytelnictwa i self-publishingu w naszym kraju. Doczekaliśmy się drugiej odsłony antologii 31.10, o której warto wspomnieć nie tylko dlatego, że jest tam opowiadanie Szymona, ale także zupełnie nowego projektu pod tytułem Zombifilia. Środowisko skupione wokół portalu Niedobre Literki wydało zaś kolejną całkiem udaną antologię bizarną. I niejako w kontrze do nurtu, jaki głównie promują, stał się także współfundatorem Nagrody Mienia Stefana Grabińskiego, czyli bodaj pierwszej nagrody dla pisarzy grozy w Polsce. Koncept słuszny, któremu należy przyklasnąć, choć z wielu powodów jego wykonanie budzi sporo kontrowersji. Osobiście cieszę się także, że ostatnie miesiące przyniosły wiele ciekawych publikacji i klasyków. Wydawnictwa Garda wydało opowiadania inspirowane mitologią kturu, których autorem jest sam ojciec Konana, czyli Robert E. Howard, a dostaliśmy także choćby z biuro opowiadań Brahma Stokera. Ale nie samą klasyką żyje człowiek. Na polskiej scenie sporo namyszał dwie premiery. Happy End Marcina Podlewskiego i przede wszystkim nowa powieść Łukasza Orbitowskiego, który właśnie za szczęśliwą ziemię został nominowany do paszportu polityki. Się o to, autorzy także dostarczyli nam ciekawych premier wydaną Deadline, czyli drugą odsłonę trylogii Przegląd końca Świata, którą osobiście uważam za jedną z najciekawszych wizji apokalipsy zombie w popkulturze. Pojawiają się Panika, czyli nowy Masterton znów z silnymi wątkami polskimi. No i przede wszystkim Stephen King dostarczy nam aż dwie nowe powieści. Choć zarówno Joyland, jak i Doktor Sen, o którym mam nadzieję w następnym odcinku powiem więcej, bardzo podzieliły czytelników. Ale na uwagę zasługuje sama kampania, jaką Pruszyński zrobił na premierę dr. Sen. Z billboardami na autobusach, plakatami i banerami. A będąc przy kingu, nie sposób nie wspomnieć o jego wizycie w Europie. Rzućcie okiem na sk.pl i poczytajcie, jak polski fanklub ukradł Francuzom imprezę. I na sam koniec zostawiłem finał komiksu lokentki. Ostatni tom jeszcze przede mną, ale z tego co słyszałem, to nie będę rozczarowany. A wiecie, że flagowe dzieło Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a to jeden z najlepszych komiksów, jakie czytałem. Miało być jeszcze o grach, ale tak naprawdę w mojej ocenie nie pojawiło się specjalnie nic, co by zasługiwało na większą uwagę. A sam sequel amnezji Dead Space'a to zdecydowanie zbyt mało. Mimo to, jak widać, działo się sporo i życzyłbym sobie... I wam, drodzy słuchacze, aby 2014 przyniósł nam wiele dobrego w grozie. A może doczekamy się także czegoś, co będziemy po latach wymieniać jednym tchem razem z klasykami horroru. Oby.